Co to jest pańskim zdaniem szpan? Szpan. Tak, szpan jako zjawisko. No to nie jest żadne zjawisko. Była kiedyś taka moda u małolatów, ale to już mija. Widzi pani, jak jest ogólnie źle, to każdy chce być lepszy od tego drugiego, mimo że obaj nie mają nic. Na tym to polega. Więc pańskim zdaniem to nie jest zjawisko społeczne, tylko moda. Ile pani dała za te buty? Nie wiem, nie pamiętam. Wydała pani... Półpensja albo całą po to tylko, żeby lepiej wyglądać. No i to właśnie jest szpan. Małolaty już z tym kończą po prostu, nie mają forsy. Robią sobie włosy na cukier, trochę farby albo zupełnie na pałę. Boją się, żeby nie zginąć w tłumie. Mówi pan tak, jakby pan nie czuł się jednym z nich. Oczywiście to barany. Myślisz, że jesteś inny? Lepszy? Jestem dobrze ubrany. Widać, że mam forsę. Nie nawijam. Mogę mieć wszystkie panienki w tym lokalu. Ludzie lubią oglądać takie rzeczy, prawda? No, powiedz. Stop kamera. Pierdole, nie smak. Jestem spamerem. Jestem spamerem. Wydruk to jest szczere. Pierdolę, nie smak. Jestem spamerem. Jestem spamerem, wielkie pieszczam na teren dole nie smak, jestem spamerem Jestem spamerem, to, to to, jest szczere smak, jesteś spamerem jesteś spamerem drugi tak. jestem tak. na teren jeden raz dla lansu drugi raz dla szpanu trzeci raz dla hajsu znowu jestem w tańcu znowu jestem w balu to wtedy na nielegalu I nie mogą mi lizać moje chromy twoje alu nie mów mi nie szpanuj już jestem taki drań lubię pójść na imprezę mam naturalny szpan tylu ludzi na imprezie nie Woo. ma stylu tak. jak my Stój z tyłu gdzieś Yo. ty Bo pan, to Ey. styl To oh. jest pan A ja mam, mam, mam, mam, mam, mam Go jeden robi rap Drugi stoi ze sztangą Dzieciaki teraz mają hajs od Swoich starych Pana kurwa mać za eurocenty i dolary Masz gucci Louis I prawdę prosto z paryża Naje pana robisz lachę I się ponizasz, wypinasz się tu i tam Tańczysz za nie swoje mące To nie jest szpan, to twojego ego koncert uh. Pierdole nie smak Jestem spamerem, jestem spamerem. To co, to, to jest szczere Pierdole nie smak, jestem spamerem, jestem spamerem, drugi jeżdżam ja na teren. Pierdole nie smak, jestem spamerem, jestem spamerem, to to to jest szczere Pierdole nie smak, a, jestem spamerem, jestem spamerem, Tu jest na teren. Pierwszy raz dla siebie, no a drugi dla mnie, trzeci raz double blast. Czwarty jakieś wpadnie, zakładam okulary kardigan i Air Max'y I tak idę w tany szpany, styl mam poprawny Zrzucam kurz z ramion, mówią mi hampion Goście się lampion, bo i tak wiedzą, że odpadną Zorzy się czasem o Boże mam argumenty Za mną ziomy to szpan, hordy szpan, ziom zastępcy Nie lansowałem się nigdy furią starych Moje fury stare zawsze do mnie bardziej pasowały A ty tak dostojnie robisz ły, ły. Stary pilotem Kiedy stawia się gablotę pod galmokiem chłopie Potem wydajesz jej flotę Wydajesz się być kotem dalej na zakupach ty dupa cała w złocie Sikorka, sikorka i morda Fajna torba i co faja może być podobna Pierdole nie smak, jestem z spamerem, jestem z spamerem, tu piąt to, to jest szczere, Pierdole nie smak, jestem z spamerem, jestem z spamerem, gdzie ich jestam na teren. teren jest Pierdole nie smak, jestem z spamerem, jestem z spamerem, tu piłek to jest szere. Wierdole nie smak, jestem spamerem, jestem spamerem, gdzie jest na teren.